Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854, odcinek 63, rozdział 4. Dziewięć wiorst za Białowatym przeżyna równinę dolina małej rzeczki Sindury, za którą znajdują się siedziby czuwaszów. Rzeczka ta jest linią rozgraniczającą Czeremisję od Czuvashi. Czuwasi jak i Czeremisi, pochodzą z fińskiego plemienia, a chociaż różnice w ich charakterze i języku są dosyć znaczne, można oba ludy uważać za jeden naród. W obyczajach i w religii Czuwasi zachowali więcej swojszczyzny niż Czeremisi. Fizjonomie czuwaszów są surowsze i dziksze niż ich pobratymców. Ubiór kobiet czuwaskich jest ozdobniejszy i bogatszy niż czeremisek. Noszą długie, białe, płócienne suknie, które na plecach, na piersiach i wzdłuż całego rękawa wyszywają w różne wzory jak gwiazdy, kropeczki, liście, prostokąty i różne figury czerwoną, bawełną, czasem czarną lub niebieską. Suknia tak wyhaftowana kosztuje dużo pracy, a im bardziej jest pstrą, tem jest piękniejszą. U bioder przewiązuje się szerokim pasem, którego dwa końce są haftowane i frędzlą ozdobione. Od szyi spuszcza się na piersi skórzana tarcza, która bywa różnej wielkości. Nigdy przecież całych piersi nie zakrywa. Tarcza ta, czyli napierśnik, wybity jest pieniążkami i świecącymi blaszkami. Napierśniki także noszą tylko bogatsze czuwaszki. Ubiór głowy jest rozmaity. Najczęściej przepaska ujmuje włosy, a od niej spuszcza się na plecy i piersi zasłona z białego płótna, frędzlami zakończona i gęsto wyhaftowana. Twarz nią nie jest zakryta. Na głowie noszą manszestrowe czapki wyszyte pieniążkami. Latem pospolicie chodzą z odkrytymi głowami. Czapka dziewczyny, z pod której wychyla się warkocz, bywa zgrabniejszą i mniejszą niż czapka mężatki. U uszów zawieszają wielkie metalowe kolczyki. Noszą także spodnie, onucze i łapcie, a w ogóle ubiór czuwaski niewiele różni się od czeremiskiego. Czuwaszki, jak to widziałem w różnych miejscowościach, niejednakowo się ubierają – w jednej wsi noszą u pasa brzękadła, w innej kutasy. Welony różnie układają, krój czapek bywa różny i suknie w niektórych wsiach nie są wyszywane. Pokazuje się z tego, że i tutaj panuje moda, chociaż nikt jej żurnalów nie układa. Ubiór, który opisałem, jest bardzo oryginalny, a chociaż... Pstrocizna i jego Europejczykowi nie podoba się. Ma on przecież właściwą sobie piękność. Kobieta w nim z daleka wygląda jak bukiet rozkwitłych kwiatów. Czuwaszki zdały się mi kształtniejsze i przyjemniejsze niż czeremiski. Włosy ich lśnią się czarnym blaskiem Oczy ciekawe i śmiałe, w rysach spostrzegać się daje niejedna kropla krwi tatarskiej. Mężczyźni noszą białe koszule, także czerwono na rękawach, u kołnierza, na piersiach i na plecach wyszywane. Na te koszule, podobnie jak i kobiety, zimą wkładają krótkie siermięgi z samodziału. Czuwasi w ogóle są bruneci, lecz zdarzają się między nimi i blondyni. Rysy ich byłyby przyjemne, gdyby oczy mieli większe. Wzrost ich średni w barczystych plecach i rozrosłem ciele widać zdrowe i silne muskuły. Siła jednak moralna ani z oczów, ani z ruchów czuwasza nie wyziera. Gościnnością, jak słowianie nie wyróżniają się. Widząc ich w domu lub na targu, przy kupnie lub sprzedaży, można ich podejrzewać o sknerstwo Śpiewają bardzo rzadko. Oświaty nie mają żadnej, jak przed wiekami, tak i dzisiaj, znajdują się na stopniu natury przygotowawczym dla kultury. Czuwasi w kazańskiej guberni zajmują następne powiaty z prawej strony Wołgi. Cywilski, Czaboksarski, jadryński z lewej strony wołgi mieszkają tylko, w czysto polskim powiecie, nad kamą. Pan Pałjański podaje liczbę czuwaszów kazańskich na trzysta tysięcy dusz, a w tej liczbie pogan dwa tysiące. Liczba pogan powinna być znacznie powiększona, bo chociaż Wszyscy czuwasi przez statystykę rządową podawani są za chrześcijan, przecież z małym wyjątkiem wszyscy trzymają się wiary kremetia. Prócz kazańskiej guberni czuwasi mieszkają pojedynczymi grupami rozrzuceni i przedzieleni obcymi ludami w guberniach orenburskiej, Saratowskiej, symbirskiej i penzeńskiej. Czuwasi, jak i Czeremisi, nie mają własnej historii i dlatego nie mają przyszłości przed sobą. Od wieków byli pod obcymi rządami. Panowali nad nimi Bołgarowie, potem Tatarzy, teraz Moskale, a pod ciągłym wpływem zaborców mały ten lud powoli przerzadza się i ginie. Czuwasi mieszkający po prawej stronie Wołgi zowią się werealiami, a mieszkańcy po lewej anatrami, a według palasa hirdyjalami. Werealowie tem głównie różnią się od anatrów, iż noszą czarne, a tamci białe onucze. Trudnią się rolnictwem i pola ich bujnymi zbożami okrywają się, w lasach mają znaczne pasieki, i pszczelnictwo jest jednym z najbardziej ulubionych zatrudnień. Chowają przytem dużo bydła i koni, które znajdują pokarm na wybornych łąkach i błoniach nadwołżańskich. Ryby dostarcza im wołga. Łatwość zarobków czuwasi jest powszechna. Tak więc wszystko w tym kraju przyczynia się do utrzymania zamożności ludu i ukołysania jego ducha w leniwą obojętność. Czuwasz, nie ma potrzeby przemyśliwać i szukać sposobów dalekich do zabezpieczenia swego bytu. Bogata bowiem ziemia bez wielkich zachodów wszystkim go obdarza. Rozumu swego nie rozwinął, bo potrzeby jego prędko i łatwo zaspokajane, Nie zmuszają go do wyjścia za obręb spokojnego życia sielskiego. Nie ma gdzie oświecić się i nie ma też wyobrażenia o potrzebach czuwaskiej powszechności, których nawet instynktem nie przeczuwa. Przed kilkunastu laty, około 1842 roku, były pomiędzy czuwaszami rozruchy. Czuwasi nie mają szlachty i panów nad sobą, są oni właścicielami gruntów, które uprawiają, a wliczeni są przez rząd do kategorii chłopów skarbowych. Rozkaz rządowy, nakazujący czuwaszom sadzenie kartofli na potrzeby skarbowe, wywołał ów bunt, o którym mówię. Prócz podatków i innych małych powinności nie byli do niczego więcej zobowiązani. Rozkaz zaś sadzenia kartofli narzucał im pajszczyznę i zamieniał ich w poddanych, na których los w dobrach pomieszczyków patrzeli. Dla utrzymania więc swobody i dawnego porządku rzeczy czuwasi wbrew carskiemu rozkazowi nie sadzili ani jednej pięć ziemi kartoflami. W początkach owego kartoflanego buntu różni czynownicy jak Sprawnicy, strapczowie i zasiedatele zjeżdżali do czuwaszów i chcieli ochłostaniem kilku gospodarzy, groźbami i strachem stłumić wrzenie i zmusić do sadzenia kartofli. Lecz próżnymi były groźby i straszenia. Opór trwał, aż wreszcie czuwasi schwycili dębowe pałki i wypłoszyli od siebie pieszchliwych czynowników i wszystkie urzęda. Czynownicy drugi raz zjechali do nich, lecz tym razem otoczeni oddziałami kozaków, którzy mieli nie tylko bronić osób czynowniczych, ale jeszcze karać chłostą czuwaszów. Szczęście było jeszcze na stronie ostatnich. Temiż samymi dębowymi pałkami wypędzili od siebie kozaków z czynownikami. Rząd tymczasem przygotował wojskową na czuwaszów wyprawę. Oddziały żołnierzy z armatami jak na wojnę wyruszyły do cichych, dębowych zagród czuwaskich tłumić bunt, który w trwożliwych umysłach najeźdźców moskiewskich obejmował już i sąsiednie ludy i całą wschodnią Moskwę zamieszkałą przez podbite przez carów narody. Czuwasi wojsk do wsi swoich nie wpuszczali i spotykali je na drogach i polach uzbrojeni kijami i pałkami. Wojska spotykające przy każdej wsi takich uzbrojonych czuwaszów wystrzałami z armat i karabinów torowały sobie drogę. Przerażeni chłopi padali na ziemię lub też uciekali, tylko małe garstki odważniejszych uderzały na żołnierzy. Krew się lała w bójkach i potyczkach wiejskich, które się zwykle kończyły śmiercią kilku czuwaszów, zwycięstwem żołnierzy, pojmaniem odważniejszych i zmuszeniem wszystkich do sadzenia kartofli. Winnych oddano sądom do ukarania, które wielu z nich kazały obić kijami i ruzgami i wysłały do robót katorżnych w Syberii. Egzekucja zaś wojskowa zniszczyła ich gospodarskie zapasy i zmniejszyła dobry byt kraju. Na tym się skończył bunt kartoflany czuwaszów. Gdyby czuwasi byli ludem samoistnym poczuciem do narodowego bytu, bunt ten rolniczy mógłby się zamienić w ogólny pożar, przy którego łunie zacząłby się wspaniale dzień ich historycznych urodzin. Dla niepoprawnego radia. pl, czytała Katarzyna.